słuchacie, Akademickiego na 91 na 91,6 FM rozpoczynamy audycję Masz trzy Życia audycję o grach wideo dzisiaj w audycji będziemy mieli gościa będziemy mieli gościa Adama Flamme z koła badaczy popkultury pop Trickster no ale najpierw newsy w ogóle kto przed mikrofonem? Michał Hawełka? Miłosz Szymczak. audycję realizuje Miłosz Szynczak. Miłosz Szynczak wydało się przechodzimy do newsów od początku Minecraft, ha, nasza ulubiona gra. Miłość powiedz, że jest to twoja e, ulubiona gra. Tak, moja, moja, twoja chyba nie. Moja nie. W każdym razie, Minecraft y, doczeka się swojej wersji na Windows 10, jako że Windows 10 już niedługo. I uwaga, ciekawostka, y, nie jest powiedziane, że nie doczeka się swojej wersji na Nintendo. To jejku. Czyli może się doczeka. Może się doczeka. W każdym razie, y, wersja ma się pojawić razem z jakby ze startem systemu i to ma być wersja beta i ma być za darmo dla ludzi, którzy mają już Minecrafta. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić wnówkę, yy, to będzie musiał zapłacić za to około 10 dolarów. Nie wiadomo, jaki będzie przelicznik na polskie. Ale zastanawiam się, co w tym takiego jest fajnego, że to jest na Windowsa 10, skoro to jest kolejny Windows, który jest po prostu kompatybilny, więc tak naprawdę ten stary Minecraft wyruszył na dziesiątce. To będzie wersja na Windows 10, więc będzie na pewno lepsza. W sensie napiszą to w CPU, w drzewie. Na pewno. <grym> Kolejna beta, bo skoro już jesteśmy przy betach. Beta Call of Duty Black Ops 3. Beta multiplayerowa. Zacznie się 19 sierpnia i co nie, tutaj nie ma niespodzianki. Na początku tylko na PS4. Mm, to jest niespodzianka. Nie jest niespodzianka, bo ostatnio nawet 3 była mowa o tym, że... No yy, y w tym sensie, tak. Jakby Activision przechodzi na stronę PlayStation na chwilę. Więc yy, no, zobaczymy. Ja się zgłosiłem do tej bety, mam nadzieję, że się dostanę. Naprawdę jestem słaby w FPS-y, no ale... Nie o to chodzi w Call <głosy> W ogóle. W ogóle nie o to chodzi. Yy, PS4 dostanie nowszą wersję. Niespodzianka, która będzie bardziej energooszczędna i mniej hałaśliwa. A to ta tam... twoja hałasuje? Jesteś w stanie, co potwierdzić? Właśnie, moja hałasuje tylko przy niektórych grach, w tym przy tej Rocket League, o której będę dzisiaj mówił. Chodzi o to, że jak jest gorąco, tak? Yy, może, że jest gorąco. Niektóre gry po prostu są tak zoptymalizowane, że w, w, za dużo zasobów zżerają. I, gra, i wtedy playka zaczyna odlatywać. Ale daje przy radę. Przy nie też czasami mam takie, że jest dosyć głośno. Zobaczymy, jak to będzie. Nowa wersja, no, co, co ciekawe, to jest wersja, która jest na razie zapowiedziana tylko w Japonii. W Europie jest zapowiedziana wersja terabajtowa, ale będzie na starym sprzęcie. W sensie po prostu będzie większy dysk, nic więcej. Kiedy będzie ta energooszczędna wersja, tego jak na razie nie wiadomo. Europa okay. po raz kolejny rozpieszczana przez Sony. Zresztą Stany Zjednoczone podobnie. Sony lubi nam robić niespodzianki, więc będzie tak nagle. Kolejny news. Down of War 3 być może powstanie. Bo Sega zarezerwowała sobie domenę i wszyscy oczywiście... Jestem ciekaw, dola. kto pilnuje tego i śledzi wszystkie domeny rejestrowane albo te patenty, które wchodzą do... Co to za ludzie, siedzą całe dnie przed komputerem? Może, i... Wiesz, może jak jacyś fanboje na przykład bardzo chcą y, Down of War 3 i codziennie wpisują Down of tak, 3. Tak, w, y, w tej stronie, gdzie się kupuje domeny Tak. i wiesz, że nie ma, wolna, wolna, nie wolna. Więc wszystko jasne. Half-Life 3 confirmed. <grym> <grym> <grym> oczywiście. Y, Właśnie, mówiliśmy o betach. Jeszcze jedna beta, pewnie. I też na PS4. Street Fighter 5. Yy, gra będziemy się prać po twarzach. Niespodzianka. Kolejna niespodzianka, czyli same niespodzianki. To ja ci powiem to, że nie ma powiedziane, że nie przyjdzie nigdy do Europy czy do Stanów Zjednoczonych Pokken, czyli tekken połączony z Pokémonem. Boże, będą się wszyscy bić. Tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o tego Street Fighter 5, to beta rozpocznie się około 24 lipca. znaczy 24 lipca, ale około godziny 15. I co ciekawe, będzie to beta tylko online. Nie będzie można grać z komputerem, bo jak mówi Capcom, chce sprawdzić, czy wszystkie funkcje sieciowe będą działały właściwie. Nie można ich winić za to, bo tak naprawdę ostatnio gry na PS4 były testowane głównie pod singla na przykład, a potem wychodziły i wiemy jak było więc y, może i to jest mądre podejście. W sumie jak będzie działał online, to czemu miałoby nie działać w singlu? No, niby tak. Mm, teraz przejdę na chwilę do sekcji gier mobilnych. Y, Ubisoft zapowiedział nową grę Rayman. I niespodzianka, nie będzie to właśnie żaden tytuł na konsole ani na pecety, tylko to będzie gra mobilna, będzie się nazywała Rayman Adventures. I... W przeciwieństwie do poprzednich tytułów mobilnych, takich jak Jungle Run czy Fiesta Run, tutaj będziemy mogli normalnie sterować Raymanem i no w zasadzie to jest już duży krok dla gier mobilnych, jeżeli chodzi o Raymany. Będziemy mieli tam zamki, jak w górę Olimp, więc standardowo jak w Raymanie będzie dużo kolorowych lokacji. Będzie nam pomagała Barbara, która jest wikingiem. Więc ja, ja będę się przyglądał temu. Jeżeli wyjdzie i będzie fajne, to na pewno recenzję tej gry u nas zobaczycie. Albo usłyszycie. I to i to w sumie. Może być też tak. Jeżeli masz maka, to jest teraz kolejna myśl, jeżeli masz maka i chciałbyś sobie pograć w gry, to jest w ogóle trochę głupim pomysłem, no ale yy, jeżeli już tak jest i kupiłeś sobie Final Fantasy 14, to zapewne miałeś problem. <grym> I jak się teraz okazało, Square Enix stwierdziło, że jednak nie, nie to, to nie ma sensu, żeby ona grała, działała na maku i po prostu ją wycofali. A ktoś w ogóle to sprawdził, czy to działa? Ktoś yy, odważył się kupić z maku Tak no? właśnie, było dużo ludzi, którzy, którzy kupili, chcieli sobie pograć przez sieć i okazało się, że dużo jakby nie do końca działa tak, jak powinno. I firma stwierdziła, że chyba lepiej jest tę grę wycofać. Powtórka z Batmana. Powtórka z Batmana, dokładnie. Więc dzieje się. Na, na Macu, źle się dzieje. Okej, okay, ja mam natomiast y, może ciekawostkę taką o, sprzętową. Nie wiem, czy Michał y, śledziłeś internet ostatnio, ale bardzo dużo ostatnio wyciekło zdjęć artykułów na temat y, tego, jak, miało wyglądać, jak miała wyglądać konsola stworzona we współpracy Nintendo z Sony. A tak, to, to, to widziałem, że Nintendo, PlayStation. Tak, to był taki snes, który miał oprócz kartridżu obsługiwać płyty CD. Wszędzie są w internecie zdjęcia, ktoś twierdzi, że grał w jakieś gry na tej konsoli, ktoś twierdzi, że to było fajne i tak dalej, i tak dalej. To bardzo fajna rzecz. Polecam te zdjęcia obejrzeć, bo to wygląda ciekawie, że jest konsola Nintendo, ale tam jest logo Sony PlayStation i tak dalej, i można wkładać płyty i wkładać kartridże. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądałaby branża gier wideo dzisiaj, gdyby, gdyby to wy wypaliło. I gdyby Sony nigdy się nie odłączyło, nie zrobiło swojej konsoli. No, gdyby, gdyby to wypalił, to byśmy mieli konsolę, która po prostu by wymiażdżyła wszystko, bo nie dość, żeby były tytuły AAA, to mielibyśmy do tego jeszcze raj dla casuali. I nie powstał wtedy Xbox. A może i by wtedy nawet nikt nie próbował. No. To są takie podali. gdybania nasze. Nasze gdybania. Może jeszcze powiem tylko o tym, że pojawiają się małe przecieki, może nie przecieki, to są oficjalne informacje odnośnie Warsaw Games Week, czyli imprezy, która się odbędzie w tym roku w terminie 23-25 października. Powiedz, że w Warszawie. Tak, no bo gdzieś by indziej. To jest impreza, która pretenduje podobno do tytułu największej imprezy growej w Polsce albo takiego polskiego Gamescomu. To już trochę grubo, ale w każdym razie są takie już nieoficjalne, oficjalne informacje o tym, że być może pojawi się na przykład projekt już od Sonego Czyli To byłoby ciekawie, tak, Okulus Son Sonowski. Jest też informacja o tym, że, być, że na pewno pojawi się gra Assassin's Creed Syndicate, Rainbow Six, Siege, Heroes 7, czy The Division. Być może też się pojawi Uncharted 4 i, I tak, i to są już takie pierwsze tytury, to W sumie jak na gra... polskie warunki, jeżeli chodzi o takie imprezy, to jest, to jest całkiem, całkiem, dobra, całkiem, do, całkiem całkiem dobry line-up. Bardzo fajne sprzęty. To jeszcze Czy na sprzęt. koniec szybko, zła informacja dla posiadaczy starych konsol, znaczy starych, starej generacji, starszej. Jeżeli gracie w Dragon Age Inquisition, to nie czekajcie na nowe DLC, bo one będą już tylko na nową generację. A to Ci niespodzianka? Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. A tutaj. Jest, no, twórcy stwierdzili, że w sumie po co? Tam już nie zarobią. <głos> to to było na tyle, jeżeli chodzi o newsy w dzisiejszej odsłonie audycji Masz trzy Życia. Za chwilę wracamy, będziemy rozmawiali z Adamem Flammą o kondycji polskich gier wideo. Słuchajcie Akademickiego Radia i 6 FM, czyli audycji o grach wideo A my przechodzimy do tematu z nami wideo jak najbardziej ściśle powiązanego Mianowicie do rozmowy z Adamem Flammą, czyli przedstawicielem koła badaczy popkultury Trickster Która działa m.in. przy Uniwersytecie Wrocławskim Michał, ci głos? Ja, a ja oddaję głos Adamowi, witaj Adamie ja Witam serdecznie o czym będziemy dzisiaj tutaj chcieli z Tobą porozmawiać? No przede wszystkim o konferencji Polskiej Gry wideo, która kiedy się odbędzie? Może zacznijmy od tego. Konferencja odbędzie się 18 i 19 września w budynku Anglistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i już teraz wszystkich serdecznie zapraszam, dlatego że to jest wydarzenie otwarte. Zależy nam na tym, żeby przyszło jak najwięcej osób, które chce porozmawiać o polskich grach, które chce się czegoś dowiedzieć i przede wszystkim chce o nich podyskutować, bo to jest jakby zawsze taka główna idea naszego koła i wszystkich imprez, które organizujemy, żeby nie tylko mówić o tym, co badamy i co znaleźliśmy, ale żeby właśnie podyskutować, bo o to w tym chodzi, tak? Jeszcze czasu trochę jest, prawie dwa miesiące, no, chyba nawet trochę ponad dwa miesiące. W każdym razie, skąd taki pomysł, żeby, żeby taką konferencję zrobić? W sumie tutaj we Wrocławiu za dużo się nie dzieje, jeżeli chodzi o gry wideo, jeżeli chodzi o takie właśnie wydarzenia konferencyjne, jak to tak to nazwę. Yy, więc co was skłoniło do tego, żeby z takim pomysłem do przodu iść? Przyznam szczerze, że główną e, motywacją, bo główna motywacja wzięła się e, z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to było takie spostrzeżenie, że przy poprzednich projektach, które realizowaliśmy e, z tricksterami, przy każdym projekcie, czy to była konferencja, czy to był cykl otwartych wykładów, e, zawsze spora część dotyczyła gier wideo i ich funkcji i, i, i miejsca w e, popkulturze, e, to, to była jedna kwestia. Druga kwestia to było to, że zdaliśmy sobie sprawę, że bardzo dużo mówimy obecnie o polskim e, przemyśle gier wideo, który też wykracza poza, e, teoretycznie po, nazwijmy to nisze graczy, też wchodzi do, e, e, do masowego obiegu i do, do, do takiego światopoglądu i, i, i systemu pojęciowego osób, które o grach nie mają w ogóle pojęcia, w dużej mierze za sprawą trzeciej części wibna, nie oszukujmy się. Widaliśmy sobie sprawę, że może warto zwrócić uwagę na to, jak e, w tym całym krajobrazie plasują się polskie gry wideo. Poza tym e, tutaj muszę powiedzieć też, że bardzo zainspirowała mnie osobiście e, książka Marcina Kosmana. Nie tylko wiedźmin czy Historia polskich Gier Wideo, bo wydaje mi się, że e, z wielu rzeczy my sobie nie zdajemy sprawę, albo osoby, które teraz stają się użytkownikami, czy, czy konsol, czy stają się po prostu graczami, e, o wielu rzeczach nie wiedzą. Tak samo jak nie wiedzą chociażby o roli miasta Wrocław w rozwoju polskiego e, przemysłu gier wideo. I to nie tylko, jeżeli chodzi o Techland. No tak, bo jednak większość ludzi ma takie przekonanie, że Wrocław to tylko Techland yy, i tylko tak naprawdę Dying Light i Dead Island. Zdecydowanie tutaj też warto, y, warto jednak położyć y, większy nacisk na aspekt historyczny, chociażby na zakłady Euro, które u nas tworzyły te różne gadżety do, do, do polskich konsol, chociażby pierwszy polski pistolet te y, y, rodzimej konsoli. Poza tym też. Y, w chcielibyśmy zwrócić uwagę na szersze spektrum, też nie tylko związane z grami, też z szeroko rozumianą kulturą graczy, to znaczy fora internetowe, jak polscy gracze na przykład mówią, jaki jest ich język, jak to się zmienia, bo to się zmienia na przestrzeni tak naprawdę miesięcy nawet można powiedzieć, jak wygląda ta społeczność, jak w tym placuje się e-sport, jak chociażby rozwijała się i ewoluowała strona medialna gier, czyli prasa, jak tutaj zmieniło to wszystko pojawienie się szeroko dostępnego internetu tych zagadnień jest bardzo dużo mamy taką nadzieję, że właśnie w perspektywie polskiej uda nam, je, uda nam się je naświetlić i też zwrócić uwagę na może na pewne problemy ale przede wszystkim uwypuklić takie rzeczy o których, mało osób, o których mała ilość osób zdaje sobie sprawę i wynaleźć takie perełki Czyli rozumiem, że to nie będzie, tak jak zresztą mówisz, że nie będziemy skupiali się tylko centralnie na grach, na tworzeniu gier w Polsce, ale będzie to jakby cały przekrój branży, tak? Taki mamy cel. Mamy nadzieję, że uda się to zrealizować, to też oczywiście zależy od tego... Yy... Jakie, jakie prelekcje uda nam się, uda nam się przygotować i, i co tak naprawdę będzie można przedstawić, ale założenie jest trochę bardziej dalekosiężne, to znaczy to nie jest jednorazowa konferencja, tylko to będzie cykliczny projekt, dlatego mamy nadzieję, że w perspektywie dłuższej, uda nam się po prostu to, to y, polskie gry wideo przedstawić w y, różnych aspektach, no i że z tego wszystkiego powstaną potem tomy do pobrania w y, formie e-booka w, y, w wersji open access i wtedy każdy będzie mógł do tego sięgnąć. To też jakby, jakby o to chodzi, bo chcemy promować to, co jest polskie i co stanowi bardzo interesujący element naszej kultury, o którym wielu z nas po prostu nie ma pojęcia albo tego nie pamięta. W takim razie my będziemy obserwować, co będzie dostępne dla nas na konferencji Polskie Gry wideo. Będziecie mogli zresztą zobaczyć to na naszym Facebooku i na Facebooku zapewne koła badaczy popkultury Trickster również. To może teraz przejdźmy do samej kondycji polskiej branży, branży gier wideo w Polsce, bo... Mi się wydaje, że po Wiedźminie tak jakby ta branża trochę odżywa, w zasadzie już za zaczęła odżywać po Lords of the Fallen czy po Dying Light'cie i teraz mamy taki jakby hype na to. Powiedz, jak ty to widzisz, czy, czy branża gier wideo w Polsce jest teraz w swoim szczycie, czy jest jeszcze szansa, że, że jednak będzie coraz lepiej? Przyznam szczerze, że nie do końca y, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że y, po, po Lords of Fallen i po Dying Light zrobił się, y, zrobił się taki boom. Ja mam wrażenie, że to boom na polskiej grze zrobił się trochę wcześniej. Po pierwszym Wiedźminie już tak też nawet można było powiedzieć, że... Tak, no jak zaczęliśmy, się zaczyna... za, zaczęliśmy wypływać trochę na te, na te szersze wody, y, to też... Y, jakby szło, idzie dwutorowo, to znaczy z jednej strony gry wideo, z drugiej strony gry mobilne, które też nie oszukujmy się, Polacy robią bardzo popularne, bardzo grywalne przede wszystkim i, i stosunkowo tanie gry mobilne. Ja też mam takie wrażenie, że to co obserwujemy teraz, czyli ten okres tak zwany tak? to nie jest punkt szczytowy, tylko to jest ten moment, w którym my wchodzimy już na ten światowy poziom, ale światowy poziom rozumiany nie w takim sensie, że robimy świetne gry graficznie czy świetne gry fabularne. Światowy poziom rozumiany w taki sposób, że to my zaczynamy wyznaczać standardy. Bo powiedzmy sobie szczerze, przykład Dying Light pokazuje, że formuła gry o zombie, można ją pokazać zupełnie inaczej, można zrobić coś nowego, coś, co tak naprawdę odświeża gatunek, który, nie oszukujmy się, yy, z punktu widzenia yy, niejapońskiego, tak, czyli czy, czy nie Resident Evil, yy, to... Techland y, znowu odświeżył i pokazał, że można zrobić coś naprawdę naprawdę ciekawego. Tutaj też wspomniałem się Lords of the Fallen. Ja mam takie... Y, ja mam, darzę bardzo dużym sentymentem tą grę, chociażby dlatego, że urzeka mnie y, oprawa graficzna i muzyczna. Jakby mam wrażenie, że było bardzo, to była bardzo przemyślana produkcja y, i tutaj przyznam szczerze, że to, co jest bardzo budujące, to to, że te gry y, dobrze się sprzedają w Polsce, ale też bardzo dobrze sprzedają się na zachodzie i one nie są grą drugiego, drugiego wyboru, tak? to znaczy patrzy się na te gry w takim kontekście, yy, że one po prostu wchodzą do tego głównego katalogu najpopularniejszych gier, też najlepszych gier, które się poleca, żeby, żeby w nie zagrać, to też widać chociażby po światowych mediach ale też widać po katalogach sklepowych, które zawsze są, powiedzmy, takim, takim najlepszym wskaźnikiem, co tak, naprawdę, co tak naprawdę jest popularne. Te półki sklepowe, czy w Niemczech, czy w Anglii, czy też chociażby w Skandynawii, bo to też, też jest bardzo chłodny rynek, pokazują, że polskie gry są cenione i są tam popularne. To to bardzo cieszy. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Adamem Flamą. Będziemy kontynuowali temat branży gier wideo w Polsce porozmawiamy też trochę o społeczności graczy w Polsce. Audycja Masz Trzy Życia w Akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM. Wracamy do rozmowy z Adamem Flammą z koła badaczy popkultury pop Trickster i kontynuujemy rozmowę o branży gier wideo w Polsce. Mówiłeś o tym, że gry mobilne są w Polsce jednak y, całkiem popularne, całkiem dobrze na siebie zarabiają, może w ten sposób. Y, jak uważasz, co jest głównym powodem tego, że gry mobilne mają taką dobrą pozycję w Polsce? Wydaje mi się, że w dużej mierze zasługę popularności gier mobilnych można przypisać temu, jak się zmienia z jednej strony podejście w ogóle do, do, do rozgrywki, do procesu grania i tutaj chodzi o to, żeby grać Częściej, ale w krótszych odstępach. Natomiast my też mamy ten moment, który na zachodzie Europy był, był powiedzmy 2-3 lata temu, czyli mamy po prostu fascynację smartfonami, tabletami, co też ma bardzo dobry i wymierny efekt w postaci tego, że pojawią się też polskie wersje tych urządzeń, dużo tańsze, a jednak obsługujące te wszystkie, te wszystkie aplikacje. I teraz to przykłada się moim zdaniem na rynek gier mobilnych w taki sposób, że to są gry stosunkowo niskobudżetowe, polegające bardzo często na prostym schemacie, czasami na prostych zagadkach logicznych, ale to są takie miłe... Nie chciałbym powiedzieć czasu umilacze, bo, bo, bo to jest może nieodpowiednie słowo, ale to są takie miłe przerywniki chociażby na 5-10 minut. I też mam takie wrażenie, że yy, dzięki temu... Yy... Polacy też się nauczyli tego, że mogą grać na telefonie, że je, jazda tramwajem czy autobusem nie, muszo, nie musi oznaczać tylko i wyłącznie tempego patrzenia się w szybę. E, nie mówię, że to jest dobre, ale często to tak wygląda. I polski rynek nagle, ponieważ zawsze sunęliśmy z tego, że mieliśmy bardzo dobrych informatyków i bardzo zdolnych, chwalonych na całym świecie, bo u nas ba, bardzo szybko to wykorzystano i mam też wrażenie, że w dużej mierze oryginalność pomysłów tutaj sobie... Mm, zaskarbiła y, sympatię i odbiorców w Polsce i za granicą, ponieważ po, y, polscy twórcy gier mobilnych y, unikają przynajmniej na razie czegoś, co powoli zalewa y, rynek, zwłaszcza, zwłaszcza angielskich aplikacji mobilnych, czyli y, konwersji y, fabuł z literatury, czyli na przykład y, gier na podstawie twórczości y, Artura Conan Doyle'a czy Agatha Christie. Tak? Y, u nas jednak czasem prostsza formuła, ale jednak coś, co jest kolorowe, ma fajną muzykę i jednak stanowi yy, coś fajnego do zabawy. Ta, y, wysoka grywalność o tym, też, o tym też decyduje. Innymi słowy i mówiąc krótko, to są produkty dobrej jakości, które w 100% się wpisują w ten schemat. Krótko dając dużą frajdę i kupę zabawy, przy tym nie oszukujmy się. Też chyba duży, jakby, duży wpływ na to, że, że mamy taki yy, du, duży rynek, gier mobilnych w Polsce chyba też ma to, że całkiem łatwo jest zacząć pisać gry na platformy mobilne. Nie trzeba mieć aż takiego potężnego sprzętu, nie trzeba umieć tak dużo w sumie na początku, żeby zacząć. Więc to też chyba może mieć wpływ na to, że, że jednak tych gier mobilnych się dużo pojawia. Zdecydowanie. Tutaj to jest bardzo trafna uwaga, ale to jest też uwaga, która jeżeli popatrzymy w ogóle z punktu widzenia historii rozwoju, przemysłu, gier wideo, to historia zatacza koło, bo to jak się teraz tworzy gry mobilne, to przypomina właśnie ten czas, kiedy dwóch znajomych w warsztacie, tak, czy, czy w garażu pisało gierki na pierwsze konsole, tak, te pierwsze kodowania się pojawiały. Tutaj okazuje się dokładnie, dokładnie to samo. I dobrze, że ten schemat wraca, tak? Poza tym yy, ważne jest też to, że... I to wyróżnia polskie polskie aplikacje, powiedzmy to sobie wprost. To są aplikacje, które bardzo często albo są darmowe, albo są stosunkowo niedrogie. To być może też yy, wynika z tego przelicznika, tak, euro czy funt do złotówki. Ale to w ogóle nie... Nie ma. To akurat nie jest problem. My się po prostu powinniśmy z tego cieszyć. Wiadomo, że, nie, że polskie aplikacje może na razie nie zrobią takiej furory jak, jak Angry Birds, tak? Zwłaszcza ta pierwsza, pierwsza wersja, ale wydaje mi się, że też duży rozstrzał i uniwersalność tych aplikacji, ponieważ one dotyczą wielu tematów, są różne modele rozgrywki. To jest takie stopniowe opanowywanie tego rynku. Ja mam wrażenie, że tutaj też bardzo duża przedsiębiorczość polskich, polskich twórców yy, powoduje, że naprawdę stajemy się potentatem na tym rynku i całe szczęście. Całe szczęście, że mamy już zalążek jakby bycia potentatem, jeżeli chodzi o gry AAA. Też mamy zalążek, jeżeli chodzi o gry mobilne, więc Polska idzie cały czas do przodu, jeżeli chodzi o game dev. A z drugiej strony, teraz przejdźmy może do społeczności graczy, bo za granicą kojarzy mi się tak, że, że jednak gracze lubią się ze sobą spotykać, lubią gdzieś tam wychodzić do pubów, grać razem. U nas te społeczności są jakieś takie, może nie powiem, że słabo rozwinięte, ale nie, nie jest to może takie bardzo popularne. Jak uważasz, dlaczego? Chyba, że się ze mną nie zgadzasz. No niestety chyba problem polega na tym, że się z Tobą zgadzam, chociaż bardzo chciałbym powiedzieć stanowczo, nie, Michale, nie masz racji, a, ale niestety masz rację i tutaj przyczyn jest wiele. Ze swojego własnego doświadczenia widzę jednak, że bardzo często na, na przeszkodzie stoją też względy finansowe, chociażby dlatego, że u nas same gry są stosunkowo drogie, a mówiąc cały czas o tym, powiedzmy, legalnym dostępie do gier, to tym bardziej intensyfikuje problem. Z drugiej strony fajnie, że pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, jak na przykład sieci barów, tak jak Padbar chociażby. To, to, to jest bardzo fajna rzecz. Co prawda dłuższe dłuższe dłuższe spędzenie tam czasu i spędzającego wieczoru grając i popijając ciągle piwo, tak, tak, czy jakiś inny napój, to też jest jakiś wydatek. To cały czas jakby koncentruje się wokół tego samego problemu. Z drugiej strony my też nie mamy takiego nawyku, chociaż trzeba powiedzieć, że przecież pierwsze spotkania graczy odbywały się, odbyły się tak naprawdę jeszcze w latach 80., tak pod koniec lat 80., więc jakby tutaj potencjalne nawiązanie, tak, może funkcjonować, ale my jeszcze nie mamy takiej kultury, my ją Dopiero, dopiero tworzymy. Też mam wrażenie, że tutaj bardzo y, duża, y, duże do powiedzenia miałyby potencjalnie y, na przykład miejskie władze, gdzie można by naprawdę stworzyć dobre warunki do tego, żeby też tych ludzi zachęcić, żeby firmom też ułatwić zorganizowanie czegoś takiego, bo jak obserwujemy to chociażby w Warszawie czy w Łodzi, jest to troszeczkę bardziej bardziej rozbudowane. A prawda jest taka, że y, fani gier wideo to są osoby, które chcą się wymieniać, chcą, chcą się wymieniać doświadczeniami, chcą rozmawiać o tym, chcą przede wszystkim rozmawiać z twórcami, y, czy z osobami, które patrzą na to trochę w inny sposób, na przykład czy badawczo, tak, czy opowiadają o czymś, co ludzie znają i obserwują, y, ale nie mają tego szerszego kontekstu. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że to się zmieni bo widząc chociażby po konwentach, tak? Ostatnio przecież wy również relacjonowaliście Wrocławskie Dni Fantastyki, gdzie też trochę tych prelekcji o grach wideo było. Ostatni Pyrkon też to pokazał, Polkon pewnie też to pokaże. Na Hall of Games tutaj we Wrocławiu Dokładnie, też było tak. dużo ludzi, jakby nie było. Hall of Games, czy chociażby City Expo, tak? Gdzie to też była, było świetne wydarzenie. Więc ja powiem tak, jest bardzo duży, bardzo duży potencjał, bardzo duży rynek, zwłaszcza, że, i to trzeba uwypuklać, bo nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, zwłaszcza woda miast, że to nie są tylko imprezy dla małolatów, tak, czyli powiedzmy dla 13-16, ale to są imprezy, na którym pojawia się całe spektrum tak naprawdę dwa pokolenia, tak, aż bardzo często do, do, do osób, które są w okolicach 50. No tak. tak, nie ma co się oszukiwać. Ludzie, którzy za, za młodu grali, już jednak są pierwsze osoby, które powiedzmy grały za młodu, to już teraz są starsi ludzie. No nie ma co. Oczywiście, że tak. Poza tym wiesz, też jest taka sytuacja, że e, trochę nie chcę powiedzieć, że to jest dalej mocny ste, mocno funkcjonujący stereotyp, ale jednak wciąż trochę patrzy się na gry wideo jako na troszeczkę rozrywkę takiego gorszego sortu, przeznaczoną dla, dla dzieci, dla małolatów. E, nie chcąc wziąć pod uwagę tego, że badania czy rynek pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Przecież gry wideo to jest rynek, który perspektywie światowej przynosi dużo większy dochód, aniżeli produkty muzyczne, czy produkty filmowe, tak? Miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieni, że gry będą postrzegane bardziej poważnie i miejmy nadzieję, że władze miast, a może i sami gracze podejdą też trochę inaczej do tego, zaczną się bardziej skupiać na tworzeniu takiej jednej wielkiej społeczności graczy. Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę, Adamie. Dziękuję yy, bardzo Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać bliżej już samej konferencji yy, z Naszym gościem był Adam Flamma Ze koła badaczy popkultury Trickster A my za chwilę przechodzimy do gry Rocket League Słuchajcie akademickiego radia Lustra 91 i 6 FM A to jest audycja Masz 3 Życia Czyli audycja o grach wideo I w końcu o takiej jednej konkretnej duż, większej yy, Więcej o pewnej grze wam powiemy A właściwie to Michał wam ochowuje. Nawet nie jest większa gra. To jest gra pod tytułem Rocket League. Gra, która wyszła w 7, 7 lipca. To była środa bodajże. I jest dostępna w tym miesiącu w PlayStation Plus. Na PlayStation 4. Więc jeżeli ktoś ma, to może sobie za darmo ściągnąć i zobaczyć z czym to się je. Oprócz tego też jest z tego co wiem na PC-ty, Ale o co chodzi w ogóle? Ja, zo, jak zobaczyłem listę gier na ten miesiąc na PlayStation Plus to powiedziałem, no, Bywały lepsze miesiące, generalnie raczej nie będę ściągał. Ale coś mnie tknęło, przeczytałem sobie opis Rocket League i stwierdziłem, że dam jej szansę. Czym jest Rocket League? To jest gra sportowa, w której wcielamy się w samochód, mm -hmm. wcielamy się w samochód i gramy nim w piłkę. A gdzie są te rakiety? Rakiety są wmontowane w nasz silnik, a w zasadzie nasz, naszą rurę wydechową. Bo po prostu możemy czasem użyć silnika rakietowego, i przyspieszamy. Aha. Y, zaczyna się od tego, że mamy... najlepiej zacząć rzeczywiście od tutoriala, jak to jest w grach tego typu. No to jest gra zdecydowanie nastawiona na multiplayer, ale zaczynamy od tutoriala, który uczy nas wszystkich dostępnych ruchów i mamy ich tutaj parę takich podstawowych, czyli standardowo jeździmy, mamy gaz, hamulec zwykły, plus do tego mamy gaz y, ten rakietowy, mhm. który uzupełniamy zbierając... Y, jakby przejeżdżając przez odpowiednie punkty na boisku Oprócz tego Możemy skakać O, to, to jest niesamowita rzecz Mamy nawet double jumpy Takie Więc... odbijać się w powietrzu? Tak <laughs> <laughs> Więc y, raczej nie liczyłbym tutaj na realizm A można włączyć wycieraczki klakson albo Nie, siapo? nie ma takich o. rzeczy y, W każdym razie Oprócz tego, że możemy sobie na przykład skakać, to są też kombosy, powiedzmy, nazwijmy to kombosy, kombinacje. Yy, że wyskakujemy, wciskamy do tego silnik rakietowy i wtedy przez chwilę lecimy na przykład. To wow. są takie, no jeżeli ktoś chce być w to dobry, to musi to wszystko opanować. Ale w jaki sposób w ogóle tę piłkę prostym tak toczymy przed sobą, czy... w tutorialach i zresztą na początku w meczach, jak które sobie gramy nawet z komputerem, mamy jeden na jeden. I po prostu mamy dużą, duży, duże boisko. boisko to jest karbyściowe czy to jest. Nie, to jest boisko. Znaczy są, jest tam parę aren, które wyglądają różnie, ale to takie podstawowe wygląda trochę w sumie jak, jak boisko do futbolu amerykańskiego. W sensie jest tak dużo namalowanych rzeczy na nim. Asfalt, trawa? Trawa. Trawa. To podstawowe tak, ale są też asfaltowe, są jakieś tam hale produkcyjne i takie inne. Ściany mamy też normalnie... Mamy ściany właśnie przy tym boisku. To nie jest tak, że możemy sobie za nie wyjechać. Możemy jeździć po ścianach. O nie. I częściowo po suficie. Co to znaczy częściowo? No sufit nie jest pełny. Jest półotwarty, otwarty. Więc w pewnym momencie zaczynamy spadać. Jak stadion na przykład y, miejski we Wrocławiu. Tak. Coś o. w tym stylu. A można go zamknąć? Nie? Nie da się. <laughs> jak ten tak na jak w Warszawie. Warszawie. <laughs> y, w każdym razie... Mm, no i dwie duże bramki, które są no, znacznie większe niż te, do boiska, niż te z boisk piłkarskich znane. Bo auto się musi zmieścić w środku. Autka są małe, wyglądają trochę jak resoraki, nawet powiedziałbym. To nie jest, że jakieś konkretne modele, nie ma licencji, wiesz, nie, nie. kodna. I gramy od 1 na 1 do 4 na 4. Przez internet hmm. można grać 4 na 4 i ten tryb nazywa się Total Chaos. Aż tak? To <głos> tak. zaledwie 4 na 4. Zaledwie 4 na 4, ale... Mm, już nawet przy 1 na 1 jest czasami, że nie wiadomo, co się wyprawia. W każdym razie, zaczynamy od tego, że piłka stoi na środku boiska, mamy dwóch zawodników, albo ośmiu maksymalnie, yy, rozstawionych w, w konkretnych miejscach i po odliczaniu 3-2-1 wszyscy jadą w stronę tej piłki, kto pierwszy ją uderzy i uderzamy ją po prostu, uderzając zderzakiem w zasadzie jakąkolwiek częścią naszego samochodu. No i zadanie jest proste. Strzelić bramki. A można podawać piłkę swojemu koledze? No, jak ci się uda, to... <śmiech> <śmiech> Bo tu nie mamy żadnych przyci... przycisków do strzału, do podania. Jak uderzymy, tak będzie. Tu Za to odpowiada silnik fizyczny, który zresztą jest całkiem dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o odbicia się piłki. No z fizyką nie wygrasz. fizyką nie wygrasz. Y... Gra jest po prostu... Ja, ja po prostu nie wiem, co mam o niej powiedzieć takiego... Mm... Żeby was zachęcić do, do, do grania w no, położnego. Bo, bo samo. Sa, sam, sam pomysł grania w piłkę samochodem mnie przekonał od razu. Ja już widziałem piłkę skład na rowerach. O, to też ciekawe. Ale nie masz takich W każdym razie może powiem krótko, jakie są tryby. Mamy tryb oczywiście. Internetowy, multiplayer, w którym możemy zagrać mecz towarzyski. w... 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 lub 4 na 4 mamy do wyboru, plus możemy grać też y, gry rankingowe, za które zdobywamy, tracimy punkty w zależności od tego, jak tam y, nam idzie. No i mamy główny ranking, y, na którym najlepsi gracze są na górze ładnie pooznaczani. To jest dla ludzi, którzy lubią grać przez internet. Jeżeli ktoś lubi grać sobie w, do, w swoim domowym zaciszu sam, ze sobą, no to jest oczywiście tryb walki z botami, y, tryb zwykły i tryb sezonu, gdzie może do naszego sezonu dołączyć też nasz znajomy na przykład. I razem jeździmy w drużynie przez 10 meczów. W zależności też na ile się ustawi. Tam chyba 48 meczów jest y, maksymalnie. W sezonie. Za, za zwycięstwo w sezonie jest w zasadzie no achievement <głos》> za pierwszym razem. A potem no nic, to Wbijamy levele, bo oczywiście jest też level, yy, który z każdym kolejnym levelem dostajemy kolejne części. I tutaj jest kolejna rzecz dla ludzi, którzy lubią właśnie takie Y, Razwy internetowe, zabawy, to jest taki trochę odpowiednik Doty, jeżeli chodzi o, powiedzmy, dobieranie sobie rzeczy. Bo w docie nie możesz kupić sobie lepszego zawodnika, mhm. ale możesz go sobie zrobić, żeby był ładniejszy. I tutaj możesz sobie odblokować najpierw za pomocą levela na przykład y, jakiś y, inny wygląd samochodu. Na przykład możesz jeździć ciężarówką, możesz jeździć kosiarką. <grym> Są różne takie rzeczy, plus do tego możesz zakładać sobie flagi, malować karoserię, zakładać czapki. Czapki, ale w, tak, w którym miejscu? No na dachu. Jest przyczepiona na stałe do dachu czapka. Ja na przykład jeżdżę w sombrero <laughs> cały czas. Mam, mam taki, taki, takiego vana w zasadzie, który ma na, na, na dachu przyczepione sombrero. Do tego flagę polską. O pięknie, bez. Ty... się zgrywa idealnie. Tak. I pomalowany w czaszki, bo, bo czemu nie? Jest na dworze dość sucho, ale może powiem tak. Już wiem dlaczego się nazywają tak y, samochody Volkswagen Golf i Volkswagen Polo. Ktoś to przewidział. <grym> zależy co ubierasz, tak? Nie, zależy... Y, y, Polo to jest gra, Golf to jest gra. Aha, no tak. Rzeczywiście. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to jest ona niesamowicie dynamiczna. Y, w zasadzie nie można powiedzieć, że tam się można nudzić przez chwilę. Nie ma takiej opcji. Nawet jeżeli ktoś stoi na bramce, w sensie to nie jest taka opcja, że stoisz na bramce na stałe, tylko po prostu zazwyczaj jedna osoba, zazwyczaj jedna osoba zostaje z tyłu, żeby jednak jak gdzieś tam ta piłka się wybije, nie wiadomo jak to, żeby ktoś tam bronił. I czasami muszę przyznać, że przez przypadek, bo przez przypadek, ale te obrony są naprawdę spektakularne. I zresztą wtedy też dostajemy dodatkowe punkty. Yy, wyskakuje na przykład Epic Save, albo Shot on Goal. za, za takie w zasadzie zwykłe rzeczy, dostajemy, dostajemy te dodatkowe punkty. Więc yy, ja bardzo serdecznie muszę tę grę wam polecić. Yy, zwłaszcza ludziom, którzy mają PlayStation 4, mogą sobie teraz za darmo sprawdzić. Co mnie bardzo zdziwiło na Twitchu, yy, ostatnio rano jak sprawdzałem to Rocket League był bodajże trzecią albo czwartą grą pod względem popularności, jeżeli chodzi o oglądanie. Na pierwszym miejscu był LOL, na drugim miejscu był CS, na trzecim był na zmianę właśnie Hearthstone z Rocket League, gdzie gra 90 ileś tysięcy ludzi oglądało. No właśnie, szkoma gra na Twitchu. Tak, więc, więc ja bardzo serdecznie polecam. I co, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Masz 3 życia. Pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać naszego YouTube'a, Facebooka i Twittera Wszystko ukośnik Masz3Życia. Tam najświeższe informacje. Yy, będą też recenzje. Recenzja Rocket League zresztą też się pojawi. Yy. A przez ostatnią godzinę byli z Wami Michał Hawełka. Miłosz Szymczak. I Miłosz Szymczak. Tak, to wszystko dzisiaj, ponieważ mieliśmy gościa, więc yy, musieliśmy trochę miejsca zrobić. Tak. I to było na tyle. Do usłyszenia tydzień. za tydzień. Cześć. Cześć.